Jesteście gotowi na kompletny odlot? No to trzymajcie się i zapnijcie pasy, bo jedziemy! Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, zapewne zdajcie sobie sprawę, że jest tak zwane góralskie veto. A właściwie było, ponieważ każdy ma to totalnie daleko i głęboko. Sytuacja wygląda następująco, paru gości się otworzyło, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu stwierdziło, że ma już nakazy rządowe gdzieś, bo oni chcą zarabiać, bo im się należy. Cała akcja była od razu rozpropagowana przez Pitonia, że to on stworzył sobie takie góralskie weto i on sobie teraz stworzył te wszystkie rzeczy i sprawia, że wszystkie zakłady się otwierają i cała Polska się otworzy. Oczywiście jest to guzik prawda, aktualnie parę zakładów się otworzyło, ale większość dalej siedzi zamknięta. Dlaczego? Dlatego, ponieważ rząd oferuje hajs dla tych, którzy będą dalej zamknięci, a dla tych, którzy będą otwarci, już nie. Ci, którzy się otwarli, mieli wizytę panów z Policji oraz Sanepidu na chacie. Na YouTube znajdziecie od groma filmików z takich inspekcji. Co lepsze, nagrane są one w większości przypadków przez właścicieli, których większość wyzywa Policję i Sanepid. Padają różne określenia, tam nie wiem, wyzywanie ich od agentury antypolskiej, agentury izraelskiej i tak dalej i tak dalej. Nie mogło też oczywiście zabraknąć słów niecenzuralnych. Jeśli mielibyśmy do czynienia z normalnymi Ludźmi, to na pewno zwróciłbym uwagę, że wrzucanie dowodu na przestępstwo, które sam popełniłeś jest debilizmem. Ponieważ tak, jest coś takiego jak obraza funkcjonariusza, policji oraz obraza urzędnika państwowego. Mało tego, mamy przeszkadzanie w pełnieniu urzędowych czynności. Ponieważ większość tych burd wygląda następująco. Sanebit i policja chcą wejść do lokalu, by go skontrolować, ale naprzeciwko stoi banda szurów, która drże mordę. Policja podejmuje trzykrotną próbę wejścia, po czym spisuje ludzi, którzy ich zablokowali i wycofuje się. Oczywiście wtedy szury odtramwiają sukces, że udało się! Obronili! Dwa do trzech tygodni później najprawdopodobniej w ich skrzynce będzie się znajdował mandat, bądź też jest opcja wezwania. W charakterze podejrzanego o utrudnianie czynności policyjnych. No ale cóż, nie wymagajmy logiki i inteligencji od szura, prawda? Tak czy owak to nic moi drodzy w porównaniu z filmikiem, który sobie dzisiaj omówimy, bo to już jest hardcore. On w sumie trwa 45 minut, wobec tego nie będziemy sobie wszystkiego omawiać, ale uwaga jest tytuł Sanepit, Jelenia Góra Obywatelskie Aresztowanie Dyrektorki. Pokrótce mamy Jelenią Górę, mamy jakiegoś Szura, który zakładam, że jest właścicielem kanału Dariusz Karpiński. I ten gościu otwiera nam tymi słowy materiał. Witamy was pod elementem represji agentury amerykańsko-izraelskiej. Pierwsze 10 sekund już wiecie, że będzie grubo, nie? Która represjonuje gastronomię, hotelarstwo, a jednocześnie nie kontroluje żywności pod względem substancji zawartych w niej toksycznych i rakotwórczych, na które wskazuje raport Nik. Nie wiem, czy to ty, Dareczku, ale jeśli mówisz o czymś, to wypadałoby dać jakiś link do tego raportu. Tak się składa, że ja nie znalazłem żadnego raportu Nik mówiącego o jakichś tam substancjach w żywności. Poza tym ty się tak troszkę kłóci jedno z drugim co mówisz, ponieważ jeśli dyrektor Sanepidu zleca kontrolę restauracji oraz hoteli, no to kontroluje też między innymi żywność, która się w nich znajduje. Instytucja państwa, którą utrzymujemy, a jest elementem represji. O, widzę, że ktoś tutaj nie uważał na wosie, nauczył się paru inteligentnych słów od pseudowolnościowców i szafuje teraz z nimi. Moi drodzy, Aparat represji w każdym państwie istnieje. Aparat represji to nie jest tylko, nie wiem, jakaś tam tajna policja, NKWD. Aparat represji to nie jest tylko aparat, który się zajmuje prześladowaniem jakimś obywateli, tylko i wyłącznie dlatego, dla samego prześladowania. Aparatem represji jest na przykład policja, wszelkie urzędy, ba, nawet samorządy, tylko samorządy są elementami autorepresji. Czyli innymi słowy, ludzie zgadzają się, że powinni być jakby dowodzeni, no i wybierają samorządy, które z kolei wywołują represję, czyli innymi słowy przemoc, która jest w państwie cały czas. Przemoc państwowa nazywana jest reżimem. I ja zdaję sobie sprawę, że pseudowolnościowcy nadali tym słowom negatywne znaczenie, czyli jak jest reżim, to zawsze jest negatywny. Jak jest represja, to jest zawsze bez powodu. Ale jakbyście, drogie Szury i Kuce, uważali na takim jednym przedmiocie, który był w podstawówce, w gimnazjum, jeśli ktoś miał jeszcze gimnazjum, liceum, który się nazywał Wiedza o Społeczeństwie i byście na nim słuchali, uważali, a nie mówili, że facetka jest głupia, bo powiedziała, że Korwin nie jest królem, nie ma racji, a wolny rynek nie jest remedium na wszystko, to byście wiedzieli, że państwo samo w sobie zostało od początku założone z założeniem dobrowolnej przemocy. Czyli innymi słowy my akceptujemy, ba, nawet się dokładamy za pomocą umowy społecznej do utworzenia aparatów represji po to, żeby zapewnić porządek i komfort życia większości obywateli. I to byście usłyszeli na lekcji WOS-u, ale niestety anarchistyczne pierdolamento się bardziej sprzedaje. Dalej tam drzejapę przez mikrofon, przez szczekaczkę. panie dyrektor, panie dyrektor, robimy obywatelskie zatrzymanie nielegalnej represyjnej instytucji nielegalnej legalnego polskiego rządu na czele z nielegalnym prezydentem Durą. Żądamy, żeby pani wyszła zaprzestała nielegalnych działań przeciwko narodowi polskiemu. Żądamy, żeby pani zbadała sprawę metali ciężkich w żywności. I już wiem, do czego się to sprowadza. To się sprowadza do tej słynnej rtęci w rybach. Moi drodzy, jest sobie taka ryba. Nazywa się Pstrąg. I tak się składa, że w jej mięsie jest rtęć. O nie, rtęć! Metal szkodliwy, toksyczny, straszne, no tylko że naturalna rtęć, ponieważ enzymy, które strąg wytwarza podczas jedzenia, podczas konsumpcji, kiedy on sobie tam pływa po świecie, żre różne rzeczy, to produkują właśnie tę rtęć. I fakt, czy zjesz tam sobie pstrąga raz, dwa, trzy razy na przykład, nie wiem, na tydzień, nic nie zmienia w twoim życiu. Ale tak prawdopodobnie jakbyś go jadł codziennie przez ostatnie pięć lat, możesz mieć problem albo nawet umrzeć. Tylko wiedzę obligującą do świadomości, aby nie żreć codziennie tego samego, zdobywa się gdzieś... Hmm. No nie wiem, w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej, jak nie w przedszkolu? Mało tego, Główny Inspektorat Sanitarny wypuścił swego czasu kiedyś raport, chyba dwa lata temu, na temat tego, że nawet spożycie codziennej żywności może cię zabić. Tylko jeśli spożyjesz, że tak to określę, naraz konkretną ilość. Oczywiście są to normy, czyli innymi słowy średnia, czyli innymi słowy być może cię zabije mniej, a być może cię zabije więcej pod rząd. Przykładowo możesz się odmeldować po wypiciu 70 kubków kawy, zjedzeniu 1,5 kg papryczki chili, czy nawet wypicia 7 litrów wody za jednym razem. Czy to oznacza, że woda jest trucizną? Nie! Ale by to poznać, potrzebujesz nauki, a nie szurskich urojeń jakiegoś harnasia. Nie będziemy tego oglądać przez całe 40 minut, ponieważ nie chcę, aby wystąpiły u was jakieś uszczerbki na zdrowiu psychicznym bądź fizycznym. Pokrótce powiem, że banda 3 do 4 facetów, którzy przedstawiają siebie jako wielcy przedsiębiorcy, nie mam zielonego pojęcia jakiego kalibru. Może któryś opchnął komuś motorynkę na OLX-ie, nie wiem. W tym jeden przebrany za milicjanta będą darli apę o tym, jak Aresztują dyrektorkę i cały wydział sanepidu Nikt nie powiedział im chyba, że nie ma czegoś takiego jak obywatelskie aresztowanie Obywatelskie zatrzymanie jest to właściwy termin O ile zatrzymujesz osobę, a nie se stoisz pod budynkiem, w którym się ona znajduje i drzesz mordę Aresztowanie zakłada czynności procesowe drą też tam mordy, że nie ma żadnego hehairusa, że oni nie będą nosić masek, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było do przewidzenia. Jeśli ktoś odwala tak gruby szajs, to musi być też kompletnym foliarzem, jeśli chodzi o takowe sprawy związane z hehairusem. Kiedy przyjechały bagiety, to ci goście najpierw zaczęli im urągać, potem zaczęli robić jaja, a na sam koniec, kiedy ich zaczęli spisywać, to stwierdzili, że chcemy zgłosić naruszenie prawa, zgłosić przestępstwo, ze względu na ludobójstwo narodu polskiego! Nagrywający jeszcze mówi do policjantów. Apeluję do was jako do rodziców, badajcie swoje dzieci na glifosat. Co to jest? Szybki research wskazuje, że składnik e, Randapu, czyli środka chwastobójczego. Rundap z kolei jest stworzony przez firmę Monsanto, czyli jednego z głównych po wielu Gatesie takich bugimenów szurowskich. Według tej szury glifosat ma wywoływać choroby, m.in. nowotwory. Tylko jest taki jeden mały, drobny problem. Każda organizacja czy Instytut twierdzi, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Obojętnie, czy to jest Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która w 2014 roku scharakteryzowała, że glifosat nie jest żadnym zagrożeniem, czy to jest nawet Komisja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Ba, nawet w tym samym roku, 2017, powstał raport Europejskiej Agencji Chemikaliów, która podtrzymała, że glifosat silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych, ale jednocześnie nie jest w stanie sklasyfikować glifosatu jako karce, kancerogen, mutagen czy związek chemiczny zagrażający reprodukcji. Czyli pokrótce, sam Roundup i jego pochodne są niebezpieczne dla człowieka, ale tylko i wyłącznie w bezpośrednim kontakcie. Tak samo w przypadku wody, skażenia z wodą czy skażenia zwierząt. Ale jak zostanie użyty na danym terenie i potem zostanie zasiane ziarno, to to ziarno jest całkowicie spoko. Dlaczego? Ponieważ! aż glifosat degraduje się dzięki drobnoustrojom glebowym. Czyli wystarczy, że sobie tam poleży na ziemi, wybije chwasty, a żyjątka zajmą się resztą. A potem, kiedy ziarno zostanie zasiane, to już zostaje zasiane na czystym terenie. Ale oczywiście jak zwykle domyślacie się, szury tego nie wiedzą. Albo nie chcą wiedzieć, bo negują. Kończymy typowym dla szurów darciem japy do kamery, że wzywa cały naród polski do powstania, żeby wszyscy byli tak odważni jak pan generał i wskazuje na gościa, który się przebrał za bagietę. Co jest z tymi przebierańcami? Za każdym razem, kiedy widzę jakiegoś typa, który się przebiera w mundur i ma lat 50-60, to zawsze musi się przebierać za jakiegoś oficera, generała, pułkownika, porucznika, nie wiem, jakieś niespełnione ambicje czy co? No i już tak kompletnie, kompletnie kończymy darcie mordy, że wszyscy są w spisku, wszyscy są opłaceni i tylko oni mają receptę naprawdę. Funkcjonariusze sanepidu są opłaceni, bagiety są opłacone, nawet lekarze są opłaceni i dlatego badania nie mają sensu, ale równocześnie facet zachęca Was, żebyście się poszli badać na glifosat. Nie wiem jakim cudem, nie wiem na jakiej zasadzie, skoro niby te wszystkie lekarze są opłacone i mogą podać też złe wyniki, bo są opłaceni. Okej, okay, spoko, pa, pa pa pa pa pa To jest właśnie szurów świat. Moi drodzy, co nam to pokazuje? To nam pokazuje, że banda kompletnych foliarzy po prostu teraz została spuszczona ze smyczy. Mało tego, widzieliście reakcję policji. Policja ich spisała, najprawdopodobniej dostaną wezwania bądź mandaty i na tym się skończy. Dlaczego? Ponieważ policja zazwyczaj nie ma ochoty się pieprzyć z takimi pierdołami. Czasem przez lenistwo, czasem przez to, że mają lepsze rzeczy do roboty, czasem dlatego, ponieważ chcą świętego spokoju. Osobiście uważam to za karygodne. Osobiście uważam, że policja powinna reagować w każdym momencie. Dlatego, ponieważ widzimy, na przykład po Konfederacji, że taka bierność jest niebezpieczna. Bierność daje im mandat, ponieważ oni zauważają, że o widzicie, widzicie, bo, bo nic mi nie zrobili, to ja mogę robić więcej. I się nakręcają, i nakręcają. Dzisiaj sobie na przykład podarli mordę pod sanepidem w jakiejś pipidówie. Okej, okay, spoko. Nikomu nic się nie stało, nikt nic nie zrobił. Ale potem ten sam facet zapowiadał, że on dostanie w swoje ręce jakiś tam posłów winnickiego, między. Między innymi wymienił, wygrażał się, że pojadą na Warszawę. I teraz uwaga moi drodzy, gdyby bagiety stwierdziły, że koniec tego dobrego, stwierdziły, że zachowują się w sposób agresywny, naruszają spokój, zawinęły ich na 48 w celu wyjaśnienia, to w tym momencie ci goście by nie mieli jakichś tam durnych pomysłów jazdy do Warszawy. Tymczasem policja miała to daleko i głęboko, spisała ich być może dostaną mandaty, być może nie, nie wiemy tego po materiale, być może ich wezwą na komendę, być może nie, nie wiemy tego po materiale. Natomiast wiemy jedno, w jaki sposób to stawia przedstawicieli prawa. Według mnie poprzez takie obrazki, poprzez takie obrazki, że byle szur może wyzwać sobie przedstawiciela, funkcjonariusza i wszystko będzie spoko, zostanie tylko spisane, ewentualnie dostanie mandat albo wezwanie na komendę można odnieść wrażenie, że przedstawiciele państwa w najlepszym wypadku są niekompetentni, a w najgorszym nieudolni. Panowie majstrzy, ja wiem, że wam się nie chce, ale jednemu przepuścicie, drugiemu dziesiątemu i potem będziecie mieli, no już właściwie mamy, partię w Sejmie, która właśnie jedzie na tym. Wasza bierność jedynie pogłębia problem. Nie wiem, może jakiś policjant to ogląda, zachęcam do wypowiedzenia się w komentarzu, dlaczego de facto nie możecie wziąć gościa za szmaty i na dołek 4.8. Bo de jure nic wam nie stoi na przeszkodzie. Co do reszty, to moi drodzy, widzieliście. Oni się przedstawiali jako przedsiębiorcy. Teraz nie wiem, czy im wierzyć na słowo po takich rewelacjach, których nam dostarczyli, czy też patrzeć na ich relacje o wielkim byciu wspaniałym przedsiębiorcą przez palce. Jeśli opcja A jest prawdziwa, no to moi drodzy, pokazuje to idealnie w raz kolejny, że przedsiębiorca to nie jest tak jak na przykład korwiniści mówią wybitny, inteligentny człowiek, Człowiek. Przedsiębiorcą może być nawet kompletny foliarz i debil. I teraz uwaga moi drodzy pytanie, czy rynek, w którym człowiek, który nie oszczędza, nie przygotowuje się na kryzys, nie posiada rezerwy finansowej, mało tego jest szurem i wierzy w jakieś niestworzone teorie spiskowe? a mimo to ma biznes, to czy ten rynek naprawdę jest tak weryfikowalny, że tylko inteligentni, światli i mądrzy są w stanie prowadzić biznes, ponieważ reagują na wahania rynkowe, przewidują, oszczędzają, inwestują? Bo ja mam wrażenie, że nie. Ja mam wrażenie, że ten rynek to nic nie daje. A wręcz przeciwnie, ludzie, którzy mają kasę po kimś, dalej mają kasę mimo tego, że są skrajnymi debilami. Jeśli natomiast jest sytuacja odwrotna i panowie się tylko przedstawią, jako wybitni przedsiębiorcy, to mam drugie pytanie. Dlaczego ludzie, którzy twierdzą, że wszyscy powinni być równi, że powinna być wolność, że jest jeden naród wspólny, Polska, a nikt w ogóle nie jest oceniany ani lepiej, ani gorzej, nie tylko z miejsca traktują lepiej przedsiębiorców, ale wręcz aspirują do statusu przedsiębiorcy, aby czuć się lepszymi od innych? Czy to przypadkiem faktycznie nie jest podział na kastę uprzywilejowaną, czyli przedsiębiorców? i kastę frajerów Roboli, gdzie tak naprawdę nie liczysz się ani ty, ani twoje zdanie, dopóki nie jesteś w tej pierwszej? Mało tego, mam pochodne pytanie, dlaczego ludzie, którzy tak naprawdę de facto przedsiębiorcami nie są, za wszelką cenę starają się, żeby im żyło się jak najlepiej, żeby oni żyli jak pączki w maśle. Ponieważ wiecie, tak się składa, że ja całe życie myślałem, e, że głównym celem człowieka jest polepszenie sobie bytu, a nie komuś, kim chcesz być. Ale to oczywiście są tylko moje pytania, niezwiązane kompletnie z tematem. Obiecuję tylko, że będziemy się takowym incydentom przyglądać oraz weryfikować, jak działają instrumenty władzy. A potem, kto wie, może dojdziemy do pewnych wniosków.